Pamiętki W Wczoraj żelazny koń przejechał białego człowieka. Moja rodzina z tego powodu bardzo się cieszyła. Drugi dzień. Upolowałem dzika. Oczywiście był to dziki dzik. Trzeci dzień. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu, że dzisiaj dwóch białych padło pod żelaznego konia. Mój koń za nim pobiegł i mi to powiedział. Tak, poprosiłem o to Nienby. Nie nie to nie była Nienda. To. to była atap. To była, y... Co to jest? Czwarty dzień. Co to jest? Urodziła się córka. Jest zajebista. Podrośnie to będę ją nie bał Piąty dzień. Podrosła, cieszę się z tego powodu. Szósty dzień. No, koń dogonił później. mojego konia. Była to dla niego bardzo poważne e, poważna kontuzja i zmardęs. Cii <śmianowę> Ej, tylko tydzień opisałeś. Kurwa, bo ile mogę opisywać ja no, W ogóle to działało? Ja nie mnego dnia zianin zmarł. No, tylko jest na 7 dniach taki se, że się kończy, bo on dnia zmarł. Zapadź po tym metanowę. To musi być bardziej logiczne, to może być zagadka, no, no. ale zjadamy. <śmianowę> no, i to właśnie biali no. bia ludzie właśnie go staranowali żelodzymi koni. No. I dlatego nie mógł napisać niczego po siedmiu dniach. Ale zajebiste! nie, tako: pierwszego dnia zginął jeden biały człowiek, drugi dzień zginęło dwóch białych ludzi. I tak do czterech białych ludzi. Pytanie: kto zginął tam dziesiątego dnia? I oni mówią: to pięciu białych ludzi. Nie, nie. Dobra! Dobra. Nie, nie, nie, nie.